W dekadzie, w której Rosja bardzo krwawo stłumiła powstanie styczniowe w Królestwie Polskim i na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej, zagrabionych przez to imperium w rozbiorach, prowincja zaborowa cesarstwa Austrii-Galicja uzyskała autonomię. Wprowadzony został między 1860 a 1873 rokiem język polski jako urzędowy. Powołano Urząd Ministra do Spraw Galicji. Organem władz samorządowych został Sejm Krajowy. Oświatę nadzorowała Rada Szkolna Krajowa. Organami samorządów w terenie były Rady Powiatowe i Gminne, organami wykonawczymi Wydział Krajowy, Wójtowie, Naczelnicy Miast, a we Lwowie i Krakowie prezydenci. Co spowodowało, że rządzący dotychczas twardą ręką cesarz Franciszek Józef I nadał mieszkańcom Galicji zaboru austriackiego szereg praw społeczno-politycznych. Dlaczego zbiegło się to z porażką Austrii w starciu z Włochami i utratą przez nią Lombardii na rzecz Królestwa Włoch? Jaką rolę odegrał w tym czasie Agenor Romuald Gołuchowski? Trzykrotnie namiestnik Galicji oraz, co było niezwykłym wydarzeniem, jako Galicjanin, minister spraw wewnętrznych, Austrii, czyli całego imperium. Jakie znaczenie miała działalność stańczyków, konserwatystów krakowskich, przeciwników insurekcji, spiskowania, skupiających ziemiaństwo i wyższych urzędników? Profesor Larry Wolf z New York University, znawca relacji wschód-zachód Europy, napisał, że ówczesny konserwatywny dziennik Czas wydawany w Krakowie dostrzegł pewien paradoks. Wszelkie wyrazy lojalności wobec Franciszka Józefa były jednocześnie świadectwem autonomii Galicji. A jakiego stosunku do polskości, patriotyzmu w wielonarodowym imperium Franciszka Józefa, przekształconym na mocy ugody austriacko-węgierskiej i wydzielenia z cesarstwa austriackiego Królestwa Węgier w dualistyczną monarchię, czyli duopol Austro-Węgry, to było w 1867 roku. Dlaczego nie powstała monarchia składająca się z trzech podmiotów politycznych, Austrii, Węgier i Galicji?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 Witam serdecznie. Panie profesorze, twarda ręka cesarza Franciszka Józefa I została wyciągnięta w stronę Galicji. Teraz nadam wam autonomię, ale dlaczego właśnie w tym czasie? Franciszek Józef, który wszedł do legendy w tej części Polski, z której ja się wywodzę, a którą chyba nieszczęśliwie niektórzy nazywają nadal Galicją. Mówię nieszczęśliwie, bo jest to przyznawanie się do tradycji sztucznych stworzonych przez Zaborcę, żeby zastąpić rzeczywistą nazwę tej ziemi, czyli Małopolska, historyczną krainę współtworzącą Polskę, zastąpić tym sztucznym określeniem stworzonym przez biurokratów austriackich czy habsburskich, wszystko jedno jakich to nazwiemy, żeby uzasadnić zabór. Otóż Franciszek Józef wszedł do tej legendy jako taki dobrodliwy starszy pan z obfitymi Bogobrodami, który patrzy z niejednej knajpy w Krakowie i w innych zresztą w miastach i miasteczkach Małopolski, z portretów nadal dobrodusznie przyglądając się wydarzeniom już na początku XXI wieku. Ale tak jak pani redaktor powiedziała, te rządy Franciszka Józefa bynajmniej nie zapisywały się dobrze w pierwszych przynajmniej blisko dwóch dekadach jego bardzo długiego panowania. Przypomnijmy, że objął tron w dramatycznych okolicznościach wiosny ludów, przewrotów i zaczynamy naszą audycję, moment podziału Ausgleichu, jak mówiono to w języku niemieckim, rozdział monarchii habsburskiej na dwie części, węgierską i austriacką. I to właśnie od tego momentu zaczyna się wyraźna poprawa sytuacji Polaków polskiej dzielnicy, jeżeli można tak powiedzieć, a z dalszej perspektywy moglibyśmy powiedzieć polsko-ukraińskiej dzielnicy, bo to osobny problem wyrastanie w Galicji Wschodniej odrębnej tożsamości politycznej związanej z etnosem ruskim, który przyjmie nazwę ukraińskiego. Otóż w tej dzielnicy powstaną warunki szczególnie korzystne do kulturalnego przetrwania polskości na poziomie instytucjonalnym. W momencie, w którym w pozostałych dwóch dzielnicach zaborowych nastąpił frontalny miażdżący atak na polskość. I stąd właśnie wywodzi się ten paradoksalny obraz dobrego Franca Józefa, dobrego także dla nas Polaków, bo kiedy likwidowano wszelkie przejawy polskości w Warszawie, w Poznaniu, na Górnym Śląsku, oczywiście zabór pruski, kiedy ta walka przybrała totalny charakter na tak zwanych ziemiach zabranych, czyli na terenach, które Rosja zagarnęła w pierwszych trzech zaborach, więc Wilno. Grodno, obszar dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego, tam ze szczególną zaciekłością likwidowano wszelkie ślady polskości, a jednocześnie w Krakowie, we Lwowie polskość pod panowaniem austriackim może rozwinąć skrzydła. Pytanie przez panią redaktor zadane, dlaczego tak się stało, wiąże się z sytuacją zewnętrzną, międzynarodową. Po pierwsze ten zasadniczy fakt pani redaktor przypomniała, Austria poniosła decydującą i ostateczną już klęskę w rozgrywce trwającej od 120 lat przeszło z Prusami o przewodnictwo na obszarze dawnej Rzeszy, nieistniejącej od 1806 roku, ale pozostającej jako wspomnienie wspólnoty krajów niemieckich, niemieckojęzycznych. skutek utraty nadziei na objęcie przewodnictwa nad krajami niemieckimi przez Austrię Cesarstwo Habsburgów musiało pogodzić się ze swoją wieloetniczną strukturą, uznać siłę dążeń narodowych do zaznaczenia swojej tożsamości przez inne niż niemiecki narody tożsamości. Po klęsce 1866 roku odpadły od Austrii kraje północnych Włoch. Franciszek Józef miał 34 miliony poddanych, z czego 5 milionów zamieszkiwało Galicję, a 15 milionów zamieszkiwało kraje korony św. Stefana, czyli dawnego Imperium Węgierskiego. I to właśnie siła węgierskiej walki o niepodległość przez ponad 200 lat przeciwko Imperium Habsburskiemu teraz zatriumfowała. Franciszek Józef zdecydował się właśnie na podział wewnętrzny na dwie części. Za Litawie i przed Litawie. Ta część węgierska, mniej więcej 15-milionowa, została de facto oddana pod panowanie węgierskich elit politycznych. Panie profesorze, twarda ręka cesarza Franciszka Józefa I została wyciągnięta w stronę Galicji. Teraz nadam wam autonomię. Idealny scenariusz. Galicja znalazła się w tej części austriackiej, gdzie była największym krajem w sensie terytorialnym liczącym blisko 80 tysięcy kilometrów kwadratowych i jednocześnie najbardziej zacofanym niestety. Ta wielkość i słabość jednocześnie Galicji i zarazem jej wysunięcie strategiczne w kierunku Rosji stanowiło szczególnej pozycji tego kraju koronnego Imperium Habsburskiego. Z jednej strony było bardzo wiele zaniedbań, które należałoby nadrobić, by dorównał on poziomem no, choćby najbardziej rozwiniętym krainom Imperium Habsburskiego jak Czechy. Ale nawet jeśli by nie myśleć o tak ambitnym pomyśle, by dorównać Czechom pod względem tego rozwoju przemysłowego, to przynajmniej dojść do jakiejś średniej poziomu ogólnoimperialnego. No, drugi problem to właśnie kwestia narodowa. Czy przyznać Galicji specjalne prawa, tak jak wspomniała o tym pani redaktor prawa trzeciego członu monarchii. To rozwiązanie odpadło dość prędko. Czesi niewątpliwie byli dużo silniejszą grupą. Czechy i Morawy liczyły łącznie 7 milionów mieszkańców. Oczywiście spora część z nich mówiła wyłącznie po niemiecku i miała tożsamość niemiecką, ale ruch narodowy czeski wzbierał bardzo na sile. Nie mogło być części polskiej, jeśli nie powstałaby odrębna, w pełni autonomiczna część czeska. No ale wtedy niemiecki żywioł straciłby przewagę w całej tej austriackiej części i na to rzecz jasna przeważająca w biurokracji cesarstwa grupa niemiecka często zresztą wyrażająca hasła liberalne to dla nas może trochę trudne do zrozumienia skojarzenie, ale wtedy w XIX wieku całkowicie zrozumiałe. Liberalizm łączył się ze skrajnym nacjonalizmem. Tak było właśnie w przypadku Austrii. Liberałowie, Austriacy jednocześnie byli rzecznikami twardej centralizacji, podporządkowania wszystkiego Wiedniowi i germanizacji. Tutaj już kończąc introdukcję do całego problemu narodzin autonomii galicyjskiej, tak zwanej autonomii, bo to nie była pełna przecież autonomia, trzeba podkreślić, że droga do niej zaczęła się jeszcze przed 1966 rokiem, kiedy w roku 1859 minister spraw wewnętrznych rządu austriackiego Hrabia Agenor Gołuchowski, wcześniej namiestnik Galicji, konsekwentnie budujący swój program ustępstw, Niewielkich, ale ważnych ustawstw władz austriackich na rzecz polskiego żywiołu w Galicji. Agenor Gołuchowski doprowadził do uchwalenia swego rodzaju konstytucji austriackiej, która nadawała duże szanse zwiększenia autonomii, właśnie między innymi dla Galicji. Jednakże już dwa lata później, w 1961 roku, ten pomysł został obalony przez liberałów niemieckich którzy byli zdecydowanymi zwolennikami, jak już powiedziałem, centralizmu i wtedy cesarz wydał pod ich wpływem tak zwany patent lutowy z 1861 roku, na mocy którego powołano na nowo Sejm Galicyjski, istniejący wcześniej w innej formie. Sejm wraz z jego szczególną ordynacją wyborczą, która wyłaniała 140 do 150 w różnych okresach. Posłów no niezwykle uprzywilejowała ziemiaństwo. 2500 ziemian, czyli wielkich właścicieli ziemskich, wybierało ponad 40 posłów, czyli mniej więcej 50 osób wybierało jednego posła. Wybierano także trzech przedstawicieli środowisk przemysłowych. Wybierano również grupkę kurję, tak zwaną płacących podatek bezpośredni, a więc majątnych mieszkańców większych miast, którzy mieli wybierać 20 posłów. I wreszcie czwarta kuria, w której prawo głosu otrzymywali zamożniejsi chłopi, właściciele oraz mieszkańcy mniejszych miasteczek, którzy obsadzali 74 mandaty. Tutaj 8 tysięcy wyborców wybierało jednego posła. W ten sposób powstała jednakże struktura wybieralna, no niezależnie od nierówności tych głosów, to jednak utrwaliła się od tej pory ta instytucja sejmowa reprezentująca Galicję. Z niej będą wychodziły kolejne inicjatywy, tak zwane adresy, czyli jakby listy kierowane do, do władz cesarstwa, poszerzenia autonomii czy uzyskania konkretnych jakichś ustępstw. To się zaczyna od 1861 roku i zostaje nagle przerwane w 60 czwartym roku, kiedy cesarz wprowadza stan wojenny w Galicji ze względu na powstanie styczniowe, na które przymykał oko wcześniej, ale ostatecznie pod naciskiem dyplomacji carskiej Austria zdecydowała się uszczelnić granicę i wprowadzić właśnie stan wojenny w Galicji, co doprowadziło do zawieszenia prac Sejmu. I w roku 1866, po klęsce w bitwie pod Sadową kiedy zaczął się cały ferment polityczny w Imperium Habsburgów. Co dalej? Jak zreformować to imperium? Sejm galicyjski wznawia swoje obrady. Dochodzi w grudniu 1866 roku, dokładnie 10 grudnia, do uchwalenia tego słynnego adresu do cesarza, zawierającego słowa przy Tobie najjaśniejszy Panie, stoimy i stać chcemy. To jest symboliczny początek tej drogi Galicji do częściowej autonomii, pełnego lojalizmu wobec Austrii, wobec władzy zwierzchniej cesarza Franciszka Józefa. Czy te wydarzenia, o których wspomniał pan profesor, to jest początek definiowania patriotyzmu galicyjskiego, o którym mówiono, że to ułomny patriotyzm? I to sformułowanie ułomnego patriotyzmu pojawiło się już w czasie powstania styczniowego, kiedy powstańcy walczący w kongresówce oczekiwali reakcji mieszkańców galicyjskich. Akurat w czasie powstania styczniowego niemała część powstańców rekrutowała się właśnie z Galicji. Wśród nich, między innymi, to warto podkreślić, ci, którzy staną się najważniejszymi głosami krytyki tradycji powstańczej i stworzą właśnie ową formację zwaną Stańczykami. Józef Szujski między innymi, to są przecież młodzi ludzie w 1863 roku, którzy dali się ponieść temu powstańczemu entuzjazmowi i którzy następnie zobaczywszy skutki, klęskę powstania, postanowili wyciągnąć z tego daleko idące wnioski polityczne, z których ukłują swój program. Patriotyzm, jaki był wynikiem tej kalkulacji, słowo kalkulacja jest chyba tutaj bardzo ważne. Użył go znakomity historyk Galicji, Polaków w monarchii austriackiej, paradoksalnie historyk pochodzący z poznańskiego, profesor Łazuga, w swojej książce kalkulować poświęconych właśnie tej elicie politycznej, która chciała kalkulować, a nie prowadzić romantyczną politykę dobijania się zbrojnego, konspiracyjnego o niepodległość. To kalkulowanie bierało się na dwóch fundamentach. Jeden, przegraliśmy powstanie, nie ma żadnych szans, by wygrać w dającej się przewidzieć przyszłości następne, a więc musimy zmienić naszą linię polityczną, ponieważ... I to był drugi fundament. Największe zagrożenie dla polskości niesie Rosja, to trzeba oprzeć się na tym kraju, który jest potencjalnie skłócony z Rosją, na Austrii. Otóż mimo solidarności między zaborcami, Austria i Rosja odkrywały coraz więcej powodów do konfliktu. Te powody wiązały się geopolitycznie z Bałkanami, z rywalizacją o teren, z którego ustępowała słabnąca Turcja czy wpływy austriackie przeważą w Serbii, czy Serbia jednak wybierze ze względu na swoją prawosławną tożsamość, lojalność wobec Rosji. Tę słowiańskość, którą manifestowała Rosja, podbijając kolejne narody tej części Europy. Tak, dało to znać o sobie właśnie w tym momencie, bo w 1867 roku właśnie pod auspicjami bierną zgodą cara Aleksandra II, odbył się w Moskwie Wielki Zjazd Słowiański. Na nim głoszone hasła jednoznacznie godziły w integralność Imperium Austriackiego, no bo to były hasła wyzwolenia Słowian z podpanowania niemieckiego, czytaj wyzwolenia no, nie tylko Rusinów w Galicji, spod panowania Polaków, powiedzmy, czy austriackich urzędników, ale także wyzwolenia Słowaków spod panowania węgierskiego, czy wyzwolenia Czechów spod panowania austriackiego. No, ten program panslawistyczny, jak go nazwano, godził przede wszystkim w istnienie Imperium Habsburgów. Groźba pod adresem Imperium Austriackiego, która stawała się coraz bardziej realną, no, w miarę jak też Będą następowały kolejne wydarzenia, na przykład wojna na Bałkanach w 1877 78 roku, kiedy Rosja będzie no, rzeczywiście wyzwalała, bo tak to było przyjmowane, przez obiektowego wyzwolenia, czyli przez Bułgarię, będzie wyzwalała Bułgarów spod panowania tureckiego. Dla Austrii było to oczywiście tylko narastanie poczucia okrążenia od południa przez agresywne, silne imperium rosyjskie. Ta kalkulacja właśnie, jeszcze raz wrócę do tego słowa, że geopolitycznie konflikt austriacko-rosyjski jest nieuchronny, prowadziła jednego z rzeczników wcześniej konspiracji przeciwko Austrii, konspiracji demokratycznej, Floriana Ziemiałkowskiego, ważnego działacza w Sejmie Galicyjskim, do tezy, że gdyby nie było Austrii, to po prostu wszyscy Polacy zostaliby ostatecznie po triumfie Rosji wywiezieni. Trzeba byłoby szukać resztek polskości nie nad Wisłą i nie między Karpatami a Bałtykiem, tylko gdzieś na Syberii u progu Autaju. Takie słowa padły z trybuny sejmowej Galicji, bo Austria nie zniszczy Polaków. Natomiast Rosja, jeśli wygra, postąpi z Polakami tak, jak postępuje już w swoim zaborze. Pytanie, które zadano temu hasłu lojalizmu sprowadzało się do drugiej części zdania, które przytoczyłem, zdania z adresu Sejmu z 1866 roku kierowanego do Franciszka Józefa. Przy Tobie najjaśniejszy, Panie, stoimy i stać chcemy. No, To, że stoimy, to w porządku. Tutaj nie negowano tego. Teraz rzeczywiście wybór Austrii w tej sytuacji jest racjonalne. Austria najmniej zagraża polskości i może dać stosunkowo wiele instytucji kulturalnych, administracyjnych, które pozwolą polskości przegrać. Ale mamy stać zawsze przy Austrii? Dlaczego jest ta obietnica w przyszłość skierowana? Przecież sytuacja może się zmienić, a celem patriotycznego programu powinno być odbudowanie pełnej niepodległości Polski. To był zarzut sformułowany od razu w 1866 roku na forum tegoż samego Sejmu przez no, mniej lojalistycznie nastawionych reprezentantów galicyjskich elit. Profesor Andrzej Nowak jest gościem audycji jedynki Polskiego Radia. Historia Żywa Czy prezentowano uczucia narodowe, potrzeby narodowe, tę wizję kiedyś odzyskania Polski? Czy, no właśnie, myślano o interesie galicyjskim, a nie o interesie polskim, skoro mamy nasz kraj, czyli Galicję? Przypomnijmy, że w 1867 roku pojawiła się pierwsza ustawa, która potwierdzała nadzieję tego programu lojalistycznego, bo... Wydana została ustawa w sprawie języka wykładowego w szkołach ludowych i średnich, czyli spolszczono szkolnictwo. To ogromnie pozytywny krok dla przetrwania polskości, no bo to jest przecież czas początku kultur Kampfu, ostatecznej likwidacji języka polskiego w szkołach i urzędach w Zaborze Pruskim i takiej samej nasilonej walki z językiem polskim w zaborze rosyjskim. A tutaj w Galicji wkrótce również uniwersytety zostaną spolszczone, a więc Uniwersytet Jagielloński oraz Lwowski, a wkrótce także Politechnika Lwowska otrzymają język polski jako język wykładowy. Wprowadza się również język polski do administracji, do sądownictwa. Skutki pozytywne widać było bardzo szybko tego rodzaju deklaracji lojalności. Pytanie jednakże, jak długo ta lojalność i do czego miała ostatecznie prowadzić. Hasło trój lojalizmu, które głoszono także wtedy, a więc powinny elity w zaborze rosyjskim i elity polskie w zaborze pruskim naśladować te elity stańczykowskie w Galicji, także ogłosić lojalność wobec Petersburga czy wobec Berlina. Tego rodzaju program był kompletną chimerą, fikcją, no bo Bismarck chciał zniszczyć polskość. Urzędnicy Aleksandra II chcieli polskość zniszczyć, a więc hasło trójlojalizmu było absurdalne, nie mogło przynieść żadnych pozytywnych efektów. Natomiast lojalizm w Galicji przynosił pozytywne skutki. Część przedstawicieli środowiska stańczyków ta nazwa pochodziła od wydawanych w 1869 roku 20 listów pamfletów politycznych pod wspólnym tytułem Teka Stańczyka. To był zbiorowy manifest środowiska młodych konserwatystów krakowskich, Szujskiego, Stanisława Tarnowskiego, Ludwika Wodzickiego, Stanisława Koźmiana, którzy właśnie krytykowali wszelkich swoich oponentów jako zwolenników romantycznego szaleństwa, którzy chcą zniszczyć Polskę kolejnymi konspiracjami i powstaniami. I w imię realizmu wzywali właśnie do lojalnego zachowania wobec władz austriackich. Otóż kolejne pokolenie stańczyków będzie trzymało się tego programu lojalizmu nawet w momencie, kiedy będzie on już kompletnie nierealistyczny. Przypominam rok 1918, zachowanie no, jednego z wybitniejszych przedstawicieli tego środowiska, Michała Bobrzyńskiego, historyka o ogromnej skali wpływu na opinię publiczną w końcu XIX wieku. Bobrzyński do końca, czyli do listopada 18 roku uważał, że no, trzeba być lojalnym wobec Austrii, nie myśleć o żadnej niepodległości Polski, o Warszawie, bo trzeba zachować pełną lojalność wobec współpracy z tym geopolitycznie ważnym partnerem, czyli z Wiedniem. Tu widać właśnie granice tego patriotyzmu, granice realizmu również Stańczyków. Ówczesny czas pisał jednak, że sama jedna ma przywilej bytu i swobód publicznych – Galicja, przeznaczona na przybytek do przechowywania żywiołów narodowych w niepokalanej czystości, tudzież wiary ojców, a skarbów tych nie potrzebuje ani ukrywać przed okiem złym, ani się ich posiadania wypierać, czyli jednocześnie widziano tę misję Galicji, tak i niewątpliwie tę misję Galicja Autonomiczna dzięki programowi Stańczyków, dzięki programowi wcześniej Agenora Gołuchowskiego, programowi, jeszcze raz to podkreślę, moim zdaniem realistycznemu w pewnym zakresie czasowym i w pewnych granicach, tę misję Galicja spełniła znakomicie, bo nawet trzy pokolenia przez ponad 50 lat w Galicji mogły przejść przez szkołę polską. No miał ogromne znaczenie w tym kontraście do sytuacji kolejnych pokoleń młodych ludzi, które przechodziły przez szkołę zgermanizowaną lub zrosyfikowaną w stu w dwóch pozostałych zaborach. To był także kontekst dla polonizacji części Żydów w Galicji. Inaczej niż Żydzi w zaborze rosyjskim, częściej w Galicji ta część w ogóle środowisk żydowskich, która była nastawiona na asymilację wybierała tożsamość polską, a nie austriacką czy niemiecką. To także będzie miało istotne znaczenie. Ale największe znaczenie właśnie trójzaborowe, tak jak pani redaktor to podkreśliła, znaczenie dla pozostałych dwóch zaborów znajdujących się w bez porównania gorszej sytuacji, miało to, co wyrażał ten przywołany przez panią cytat, a mianowicie tutaj, czyli w Krakowie, w Lwowie mogły kwitnąć polskie instytucje, Uniwersytety, Jagielloński, Lwowski, Politechnika Lwowska. Tutaj mogły odbywać się wielkie wydarzenia kulturalne przyciągające ludzi z wszystkich trzech zaborów, jak choćby wystawienie bitwy pod Grunwaldem w 1878 roku Jana Matejki w sali Krakowskiego Urzędu Miasta. To miało ogromne znaczenie patriotyczne. Czy w następnym roku jubileusz 50-lecia pracy pisarskiej Józefa Ignacego Kraszewskiego. Znów wielka manifestacja, w której uczestniczyło 109 delegacji ze wszystkich zaborów i z emigracji. Ona zapoczątkowała powołanie przecież w Krakowie Muzeum Narodowego. To było bardzo ważne, że Polska ma swoje Muzeum Narodowe. Nie ma Polski na mapie, ale jest Polskie Muzeum Narodowe. Odrębnej polskiej tożsamości, odrębnego polskiego losu, odrębnej polskiej wrażliwości w pewnym sensie i jednocześnie udziału polskiej wrażliwości w ogólnoeuropejskim rozwoju sztuk i nauk od razu możemy dodać, bo przecież na odrodzonym Uniwersytecie Jagiellońskim przeprowadzone są cztery lata później, czyli w 1883 roku ważne dla nauki nie tylko polskie eksperymenty skroplenia tlenu w warunkach laboratoryjnych przez Zygmunta Wróblewskiego i Karola Olszewskiego. Także to, że w Krakowie, w Lwowie może się rozwijać swobodnie nauka historyczna w pozytywistycznej szkole obiektywizmu naukowego, ale jednocześnie podtrzymująca rzetelne badania nad historią Polski. Nie nastawione wyłącznie na uznanie prawa Rosji czy prawa Niemiec do panowania nad Polakami, ale przedstawiająca rozmaite aspekty polskiej historii w sposób bardziej zrównoważony. To jest przecież miejsce powstania Polskiego Towarzystwa Historycznego, pierwszego polskiego czasopisma historycznego, kwartalnika historycznego w 1887 roku. Wspominam o tym dlatego, że mam zaszczyt być redaktorem tego pisma, które istnieje nadal po już 130 kilku latach od swojego założenia założenia które zawdzięczamy Autonomii Galicyjskiej, można było takie pismo poświęcone polskiej historii wydawać. Galicja kraj nasz cały to z perspektywy etnosu polskiego, ale Galicja to także Galicja wschodnia, ten etnos ruski zwany ukraińskim. Te ruskie dążenia podziału prowincji, jaki miały wpływ na tamte wydarzenia? To był bardzo ważny czynnik w rozwoju całej sytuacji w Galicji, tak ze względu na politykę władz w Wiedniu, jak i ze względu rzecz jasna na sytuację wewnątrz Galicji. Dla władz cesarstwa w Wiedniu fakt, że obok Polaków rozwijał się w Galicji w kontrze do polskiego programu narodowego. Projekt Rusiński, który później przyjmie nazwę ukraińskiego, to było traktowane rzecz jasna przez władze austriackie jako okazja do praktykowania odwiecznej imperialnej zasady et impera, czyli dziel i rządź. Rok 1846, rabacja galicyjska. No akurat wtedy ten czynnik rusiński nie doszedł do głosu. Ta rzeź została dokonana wyłącznie rękami polskich chłopów, mówiących po polsku. Natomiast w 1848, już dwa lata później, w okresie Wiosny Ludów, ruch rusiński został pierwszy raz wykorzystany, skupiony wokół Kleru Unickiego. Został wykorzystany przez władze austriackie jako dodatkowy czynnik, przy pomocy którego paraliżowano polskie hasła niepodległościowe, wtedy wysunięte w czasie Wiosny Ludów. No ale wrócono do tego oczywiście także w okresie autonomii galicyjskiej w Wiedniu, po to, by przypominać Polakom, jeśli ci za bardzo dopominali się o na przykład autonomię całej dzielnicy, czy o projekt utworzenia trzeciego członu obok Węgier i tej niemieckiej, nazwijmy to tak, części również polskiego członu monarchii habsburskiej. Wtedy właśnie władze austriackie mogły użyć tego czynnika rusińskiego czy ukraińskiego, w skrócie z takim oto hasłem hola hola, ale przecież to nie jest wasza, tylko dzielnica. Zawsze możemy odwołać się do Rusinów w Lwowie przeciwko waszym ambicjom, przeciwko waszym polskim postulatom. Tak będzie to funkcjonowało do końca monarchii habsburskiej. Przypomnijmy rzeczywiście ten moment końca, 1 listopada 1918 roku. Przecież władze austriackie uzbroiły, pomogły oddziałom tworzącym się, narodowym oddziałom ukraińskim wywołać atak na Lwów i z zaskoczenia zdobyć to miasto przeciwko Polakom, którzy występowali przecież z roszczeniami do polskości Lwowa. W sensie samego miasta na pewno bardziej uzasadnionymi od Ukraińców, no bo we Lwowie wyraźną większość stanowili Polacy lub Żydzi, którzy byli spolonizowani. Przypominam ten aspekt nie po to, by unieważnić znaczenie odrębnych własnych ambicji ukraińskich, bo te rzeczywiście dojrzewały samodzielnie z pewnym poparciem Wiednia do programu najpierw podziału wewnętrznego Galicji na wschodnią, w której dominował żywioł ruski, ukraiński w tym sensie i oddzielenia jej od Galicji zachodniej, która byłaby pozostawiona Polakom. Przeciwko temu rzecz jasna polskie elity polityczne walczyły w sposób zdecydowany ale efektem pewnego rodzaju kompromisu, bardzo trudnego i niejednokrotnie naruszanego, było podzielenie szkolnictwa. Szkoły na szczeblu podstawowym i średnim były utrzymywane z funduszy zarówno ogólnopaństwowych, jak i krajowych, w tym przypadku galicyjskim. O języku wykładowym w danej szkole decydowała gmina. A więc jeżeli gmina była ruskojęzyczna czy ukraińskojęzyczna, to wybierała sobie swój język. Oczywiście był cały szereg sporów o konkretne rozwiązania nadzoru szkolnego nad tymi właśnie szkołami, żeby Polacy nie zdominowali nadzoru nad szkołami w ogóle i w ten sposób nie doprowadzili do polonizacji szkół rusińskich. To oczywiście była sytuacja, która wrzała cały czas konfliktami podskórnymi, a czasem wybuchającymi. Otwarcie, no jak choćby w momencie, kiedy ukraiński zamachowiec zastrzelił polskiego namiestnika Galicji, Hrabiego Potockiego, zresztą zwolennika ugody z Ukraińcami. Więc konflikt rusińsko-polski pozostanie bardzo ważnym czynnikiem wewnętrznej polityki w tej dzielnicy monarchii habsburskiej do końca Imperium Habsburgów, czyli do 1918 roku. Zwróciłam uwagę na powiedzenie pana profesora o tak zwanej autonomii, czyli powinniśmy dodawać słowo tak zwana, mówiąc o autonomii galicyjskiej? Tak, oczywiście, dlatego że autonomia oznaczałaby samorząd wykraczający poza decyzje w sprawach szkolnych, pewnych kwestiach kulturalnych, pełnej autonomii Galicja nie uzyskała. Oto mieli pretensje do Gołuchowskiego i do Ziemiałkowskiego. Rzeczników zgody na takich właśnie ograniczonych warunkach mieli przedstawiciele nurtu, który nazywany bywa demokratycznym. Franciszek Smolka, bojownik w tej walce o niepodległość Polski w czasach Wiosny Ludów. Później Tadeusz Romanowicz to będą rzecznicy demokratyczno-niepodległościowego nurtu, który potem częściowo zostanie podjęty przez socjalistów z podznaku Ignacego Daszyńskiego. Mam na myśli Polską Partię Socjaldemokratyczną Galicji i Śląska Cieszyńskiego, która powstanie w latach 90. XIX wieku. Bo w Galicji mogły działać partie polityczne. Tak, oczywiście i to doprowadzi ostatecznie do zmierzchu wpływu stańczyków, konserwatystów krakowskich na najważniejsze instytucje polityczne, samorządowe i kulturalne w Galicji. W momencie, kiedy na progu XX wieku dokona się reforma prawa wyborczego, zresztą jej twórcą w ramach całej monarchii austriackiej części, był polski premier Kazimierz Badeni. Reforma Badeniego z 1897 roku nadała równe prawa wyborcze. Zmieniła ten system kurialny, czy moglibyśmy go nazwać trochę złośliwie kastowym, na równe prawo wyborcze. Naturalnie w wczesnych warunkach kobiety nie miały prawa głosu, ale zniesiony został ten tak drastycznie wcześniej funkcjonujący próg własnościowy, ograniczając prawa ludzi mniej zamożnych. Otóż od tego momentu do Sejmu Galicyjskiego i Rady Państwa w Wiedniu będą wchodzili już licznie przedstawiciele zarówno środowisk robotniczych miejskich, jak i przedstawiciele tworzących się partii chłopskich. No i wreszcie w środowiskach także małomiasteczkowych, miejskich i również częściowo na wsi zdobędą poważny przyczółek w Galicji, przedstawiciele narodowej demokracji. Nie będą tutaj może tak silni, jak staną się w zaborze pruskim później, czy w zaborze rosyjskim, ale to właśnie narodowa demokracja, endecja na progu XX wieku usunie naturalną bazę wśród nieco bardziej zamożnych obywateli Galicji, bazę oparcia dla konserwatystów galicyjskich, zresztą w bardzo ostrej walce z konserwatystami galicyjskimi. Te zmiany zatem podetną gałąź, na której siedzieli konserwatyści. Mimo iż był duopol Austro-Węgry, Galicja stanowiła znaczący element Cesarstwa Austro-Węgierskiego, najważniejszą część geograficzną monarchii. No, Galicja była najważniejsza ze względów strategicznych, bo wiadomo było, że konflikt z Rosją, który stawał się coraz bardziej oczywisty Właściwie od końca lat 80. 1879 został zawarty sojusz między Austrią a Zjednoczonymi Niemcami, w którym Austria odgrywała rolę słabszego partnera. Sojusz, który w oczywisty sposób był wymierzony przeciwko dalszej ekspansji w Europie Środkowej wpływów rosyjskich. A w końcu lat 80. rozleciała się próba klajstrowania dotychczasowej solidarności trzech rozbiorczych monarchii, Sojusz Trzech Cesarzy konstruowany przez Bismarcka przestał obowiązywać i od tej pory wiadomo było, że wojna jest możliwa, prawdopodobna. Austria buduje coraz potężniejsze umocnienia, forty, twierdze w Galicji po to, żeby przygotować się do odparcia uderzenia rosyjskiego. To jest czas modernizacji części miast galicyjskich z tym związanych. No, wystarczy zobaczyć Kraków. Sieć fortów opasujących Kraków, choćby wycieczka na kopiec Kościuszki pozwala zobaczyć. To kopiec jest przecież opasany fortyfikacjami austriackimi, które miały bronić festung Krakau, twierdzy Kraków, przed najazdem rosyjskim i rzeczywiście taką rolę będą pełniły w 1914 roku. Podobnie Przemyśl, oczywiście największa twierdza we wschodniej Europie, czy umocnienia w innych rejonach Galicji i z tym związane także prace, które nazwalibyśmy infrastrukturalnymi, to znaczy kolej, tworzenie Zaplecza dla armii, która miałaby stawiać ten opór ewentualnej agresji rosyjskiej. To sprawiało, że Galicja rzeczywiście była ważniejsza z perspektywy Wiednia, niż wynikałoby to z jej stanu gospodarczego, bo Galicja niestety wciąż pozostawała najbardziej zacofaną częścią imperium i chociaż boom ekonomiczny. Końca XIX wieku przyniósł no, wspaniały rozwój miast, wystarczy zobaczyć setki hektarów przepięknej zabudowy secesyjnej we Lwowie i w mniejszym stopniu, ale przecież także secesyjny pas wokół ścisłego średniowiecznego centrum Krakowa czy mnóstwo kamienic świadczących o właśnie tym rozmachu budowlanym, nieporównanie większe od dzisiejszej brzydoty, to niezależnie od tego wrażenia, no, musimy potwierdzić werdykt historyków, że Galicja nie nadrobiła zapóźnienia cywilizacyjnego w ramach monarchii austro-węgierskiej, pozostawała wciąż swego rodzaju kolonią. I to jest jeszcze jeden wniosek, kiedy oceniamy skutki polityki lojalistycznej. Lojalizm przyniósł pewne Pozytywne efekty, bardzo pozytywne w zakresie szkolnictwa, kultury, edukacji, ale nie został przekuty na program skutecznej modernizacji przemysłowej, infrastrukturalnej, niezależnej od programu wojskowego. Była to audycja Historia Żywa.